Cześć wam, witam serdecznie. Mam na imię Michał, jestem alkoholikiem. I pierwsze pytanie, czy mnie słychać dobrze? Super, cieszę się. Z wielką przyjemnością witam Julę, Julkę, o ile dobrze pamiętam, i Ewę, które są chyba z tego, co usłyszałem dzisiaj pierwszy raz, bo to jest bardzo ważne. Przynajmniej ja tak myślę, że, że to jest jakaś wielka sprawa. Bo ja przez długie lata e, walczyłem sam ze sobą, żeby nie pójść na miting. Robiłem wszystko, żeby nie chodzić na mitingi, Mimo, że już przeczuwałem, że coś jest ze mną nie tak. Znaczy wtedy... E, ja wiedziałem, że za dużo piję. Ale jak e, ktoś mi mówił, że powinienem pójść na meeting, to e, ja potrafiłem bardzo szybko wytłumaczyć sobie, że ja tego nie potrzebuję, bo ja się jednak różnię. Ja nie jestem takim alkoholikiem, jak ci, którzy chodzą na te meetingi. To są jakieś pijoki, a, a ja to w ogóle jestem inny. Nie? Ja myślę, że chyba, bo tak się zastanawiałem, Byłem jeszcze o 18.00 na swoim meetingu e, na żywo. Różowa Chmurka, na który serdecznie zapraszam w Krakowie na ulicy Warszawskiej. No i jadąc tutaj, mm, a też bardzo chciałem podziękować za zaproszenie, że mogę tutaj dzisiaj z wami być, bo zawsze to, znaczy nie zawsze teraz, ja wiem, że to jest jakieś mega wyróżnienie, więc za to chciałem serdecznie podziękować. I jadąc tutaj, zastanawiałem się, nie? Co ja mam powiedzieć o tym drugim kroku? Nawet zadzwoniłem do twojej sponsorki i, no i wiedziałem, że y, no, nic innego mi nie pozostaje, tylko po prostu wziąć znowu do ręki Wielką Księgę. Ja staram się ją mieć zawsze przy sobie. Dzisiaj też tak było, mam takie kieszonkowe wydanie. I tam ten rozdział w tym starym wydaniu nazywa się My Niewierzący. W tym nowym wydaniu y, on ma tytuł My Agnostycy. I de facto tam jest pięknie opisane, czym jest postawienie drugiego kroku. No ale jak wszyscy wiemy, przed krokiem drugim jest krok pierwszy. I to był dla mnie bardzo ważny krok, bo ja przez długie lata... Y, no, walczyłem sam ze sobą, walczyłem z wszystkim, ale przede wszystkim ze sobą, nie? Ja próbowałem walczyć z tą chorobą. Ja próbowałem dawać sobie radę. Ja próbowałem nie pić. Ja próbowałem wszystkich chyba możliwych sposobów na to, żeby albo przestać pić definitywnie, albo jak miałem lepszy nastrój, to Mówiłem sobie, że ja ograniczę swoje picie i przede wszystkim ja miałem cały czas przeświadczenie, że ja mam kłopot z alkoholem, że moim największym problemem jest alkohol. Dopiero po długich latach zrozumiałem, że alkohol był jedynie rozwiązaniem na moje problemy i na to, że ja nie potrafię żyć w tym świecie bez alkoholu. Ja oczywiście w którymś momencie prawdopodobnie przeszedłem na tą drugą stronę mocy, złą. Tak jakby kiedyś taki z długim stażem alkoholik powiedział, no wiesz, skiczonego ogórka już nie robisz świeżego. I na tym polega ta choroba, nie? że jak już zachorowałem, to wiedziałem, że nie ma odwrotu. Tylko ciężko mi to było zaakceptować, że ja już nigdy nie będę pił alkoholu. No bo jak? to życie bez alkoholu jest, wydawało mi się totalnie bez sensu, szare, nudne. E, ludzie bez alkoholu mnie po prostu denerwowali, bo cały czas myślałem, że oni coś knują, że oni są nieuczciwi, że e, no miałem do nich taki dystans, nie? A tu się okazywało potem, że ja mam problem sam ze sobą, nie? Bo ja byłem kłębkiem nerwów i ja miałem cały czas jakieś dziwne wyobrażenia na temat tego, co to jest za choroba, na temat y, tych ludzi e, i to ograniczało mnie w taki sposób, że ja e, no, unikałem tego tematu. Unikałem tego jak ognia. Jak ktoś już coś wspominał o w jakimś, jakimś odwyku, jakimś miejscu, gdzie leczy się i tak dalej, to ja zmieniałem temat. Bo ja podskórnie czułem, że za chwilę oni będą mówili takie rzeczy, które będą o mnie. I, i dlatego ja tego nie chciałem słuchać. Bo ja się nie chciałem przyznać, nie? I dopiero kiedy Przyszedłem na taki mój pierwszy meeting, zresztą nieudany, bo byłem, ja wtedy mieszkałem w Opolu i ja de facto na tym pierwszym meetingu się przywitałem, tam każdy się przedstawiał, a ja powiedziałem, no że mam na imię Michał i ja lubię pić po prostu. Chciałem pokazać, że jestem inny, że w ogóle różnię się od tych ludzi, że ja nie mam tego problemu. Byłem trochę jak ten gwizdzący chłopiec, który żeby dodać sobie otuchy w nocy, gwizdzenie. Że, że e, ja pokazywałem, że ja jestem inny, ja sobie radzę. Ja nie mam z tym problemu. Musiało jeszcze upłynąć kilka dobrych lat, zanim trafiłem na kolejny meeting, ale już byłem po takiej dłuższej drodze picia. Już zaznałem gorszych stanów wtedy i sięgałem coraz częściej po książki Wiktora Osiatyńskiego. Ale cały czas próbowałem sobie dawać radę samemu, bo mi nie było po drodze, żeby wchodzić w jakieś wspólnoty, w jakieś, jakieś takie zrzeszenia ludzkie, bo ja się tam źle czułem. Ale kiedy przeprowadziłem się do Krakowa i zdecydowałem się, że pójdę na ten pierwszy meeting, taki mój, świadomy. Od razu chyba prosiłem chłopaka, który wydawał mi się, że bardzo konkretnie mówi i bardzo podobało mi się to, co on mówił i przede wszystkim był młodszy ode mnie. Eee, poprosiłem go, żeby został moim sponsorem, bo ja już wiedziałem kim jest sponsor. Ja z teorii byłem dobry, nie, no bo czytałem już książki i tak dalej, i tak dalej. No ale potem przystąpiłem do działania, czyli de facto ja postawiłem ten pierwszy krok, czyli przyznałem, że jestem bezsilny wobec alkoholu i że przestałem kierować swoim życiem. Z drugą częścią tego kroku miałem problem, bo no też e, długo, długo czasu musiało upłynąć, zanim do mnie ta druga część trafiła, nie? Jak to? Ja nie kieruję swoim życiem. No przecież ja mam pracę, ja mam dom, yy, ja mam dziewczynę, ja mam córkę i w ogóle wszystko się układa. No to jak ja nie kieruję? No? I z tym miałem kłopot. Dopiero kiedy chodziłem coraz częściej na te meetingi, czytałem wielką księgę, pracowałem ze sponsorem, yy, zaczęło to do mnie docierać, nie? że jest wiele sytuacji, z którym ja sobie nie radzę. I do tej pory moim i, takim przyjacielem był alkohol. Bo w sytuacjach, gdzie ja się czułem źle, byłem zestresowany, zdenerwowany, czułem jakieś urazy albo e, no nie radziłem sobie z czymś, no to zawsze radziłem sobie tym piwkiem albo jakąś e, wódeczką, nie? I to mnie rozluźniało, to powodowało, że ja natychmiast czułem ulgę. A tutaj teraz yy, miałem inne rozwiązanie. Miałem program, miałem kroki, miałem yy, mitingi, miałem telefony do innych alkoholików, no i przede wszystkim pracowałem na krokach. Tylko to nie przynosiło tej ulgi od razu. I tutaj był kolejny kłopot, nie? bo nagle się okazywało, że ja nie mam w sobie na tyle dużo siły, żeby dawać radę. Bo nagle okazało się, że jak dłużej nie piłem, no to coraz więcej rzeczy mnie irytowało, denerwowało. Ja byłem nie do wzniesienia. Eee, ja się rozstałem z dziewczyną i ja... Wtedy jeszcze miałem taki trudny okres, zmarł mój ojciec i to się wszystko tak nakładało, że ja naprawdę nie wiedziałem, jak, jak mam sobie teraz poradzić z tym. To wszystko mnie przytłaczało, ja nie potrafiłem spać po nocach, ja y, analizowałem wszystko w najdrobniejszych szczegółach, co zresztą jest opisane też w Wielkiej Księdze. Bo to jest, to jest istotne, że to nie są takie rzeczy, które ja sobie wymyślał, nie? Tylko e, to wszystko jest zapisane w wielkiej Księdze, do której ja teraz bardzo często zaglądam. E, ona jest dla mnie taką instrukcją obsługi. No i tam odnajdywałem te fragmenty, które dokładnie opisywały mój stan i dokładnie opisywały to, co się ze mną dzieje, nie? Że nie jest, była jakaś tam sytuacja albo spotkanie z kimś albo bardzo często to były moje wyobrażenia tylko na jakiś temat. Ja mam bardzo wybujałą wyobraźnię i okazało się, że bardzo często ja potrafię sobie coś wymyślić, nie? coś stworzyć jakąś teorię, stworzyć całą historię, jak na przykład e, ktoś źle na mnie spojrzał co oczywiście tylko mnie się wydawało, nie? że ktoś źle spojrzał, ale ja potrafiłem do tego e, całą historię ułożyć. Dlaczego on tak spojrzał, że pewnie ma do mnie jakieś wąty i doszukiwanie się ciągle w przeszłości. Co się wydarzyło, że ten ktoś na mnie krzywo spojrzał i tak dalej. To oczywiście jest przykład tylko. nie. Ja mógłbym ich wymieniać całe mnóstwo, no ale nie mamy tyle czasu. A poza tym wolę się skupić na rozwiązaniu, nie? niż na, na problemach. Ale <śmiech> zmierzam do tego, że kiedy yy, pracowałem z moim pierwszym sponsorem na Krokach, no i doszliśmy do tego drugiego kroku, e, to ja pamiętam, że mnie się wydawało, że ja byłem od zawsze wierzącą osobą, bo moi rodzice byli wierzący, moja mama do dzisiaj chodzi do kościoła. W moim rodzinnym domu wszystkie święta spotykamy się i mnie się wydawało, że ja wierzę w Boga. Ale nagle w takich trudnych sytuacjach i chwilach, ukazywało się, że no ja chyba jednak w niego nie wierzę. Ja tak nie do końca jemu ufam. E, ponieważ przecież dzieją się takie rzeczy, które mi się nie podobają, na które nie mam e, zgody. Które powodują, że ja się czuję sfrustrowany, czuję się, mam niskie poczucie wartości i tak dalej, i tak dalej. I w takich chwilach, rzadko kiedy myślałem o wtedy o Bogu i myślałem o sile wyższej. E, tylko cały czas byłem skupiony na sobie. Cały czas próbowałem rozkminiać, jak ja mam się zachować. Co ja powinienem zrobić. Cały czas było to związane, że ja coś muszę zrobić, żeby zmienić to, nie? No nawet z alkoholem, nie, bo ja przecież milion razy obiecywałem sobie, że ja się już nie napiję. Albo milion razy obiecywałem sobie, że wypiję tylko dzisiaj jedno piwo. I nagle okazywało się, że ta moja siła woli jest bardzo nikła, krucha, ponieważ coś się takiego dzieje, że ja po wypiciu jednego piwa mam ochotę na następne. I te wszystkie rzeczy, które sobie obiecywałem, że ja dzisiaj jeszcze zrobię, stawały się kompletnie nieważne. Bo ja czułem się świetnie, czułem się, czułem się błogo. Alkohol rozlewał się w moim ciele i ja czułem, że wszystko jakoś się ułoży. Że to naprawdę jakoś to będzie, wiecie. To się jakoś rozwiąże. No i teraz, jak nie miałem tego alkoholu, no, to trudno mi było wyobrazić sobie albo wprowadzić siebie w taki stan, żeby znowu odpuścić, nie? I znowu czuć się dokładnie tak jak po wypiciu tego pierwszego kieliszka. No więc, co mi pozostało? Pozostało mi postawienie drugiego kroku, czyli uwierzenie, że jest jakaś siła wyższa ode mnie, większa ode mnie, która nad tym wszystkim panuje. No i tam w tym rozdziale my agnostycy jest to pięknie opisane, bo ja nie chcę tutaj, jak gdyby tak sobie pozaznaczałem też niektóre fragmenty, ale myślę sobie, że najlepiej jest, jak ktoś mówi tak od siebie. I tam jest to pięknie opisane, nie? że są podane też przykłady e, e, na przestrzeni też wieków, nie? że ludzie od zawsze wierzyli w Boga, e, no i tam jest piękny przykład tego jednego alkoholika, który w przypływie jakiejś takiej siły klęknął nagle, będąc w szpitalu, w zamknięciu, to był jakiś bardzo fatalny przypadek i nagle przeszła, przeszyła go taka myśl, kim jesteś, żeby wątpić, że nie ma Boga, nie? I ja w którymś momencie zadałem sobie podobne pytanie, nie? No właśnie, czy jest ten Bóg, czy go nie ma? Czy ja wierzę w Niego, czy w Niego nie wierzę? I, I kolejną rzeczą bardzo uwalniającą, taką dającą mi otuchy, jest również ten fragment, który mówi, że ja mogę stworzyć własną koncepcję Boga. I to było bardzo uwalniające. No bo ja też okazywało się, że w wielu przypadkach ja mam w głowie jakiś tablon Boga, jakieś wyobrażenie, yy, które de facto mnie blokuje, zamiast uwalniać, ono mnie blokuje. Bo wyobrażałem sobie tego Boga surowego, nie? Tego, że no właśnie za dobro wynagradza, a za zło karze i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze z dzieciństwa mi zostało. Czasami mam takie słabsze dni, nie? Znowu <grych> ja muszę naprawdę usiąść sobie i, i tak na spokojnie przypomnieć sobie e, e, do kogo ja się zwracam, nie? Że, to, że to może być po prostu przyjaciel, to może być ktoś i jest jeszcze jedna rzecz, która też bardzo jak gdyby przekonała mnie do tego programu, żeby iść dalej w tych krokach, to było to, że nawet jeśli nie wierzę, to przynajmniej czy sponsor mnie zapytał, czy jestem skłonny uwierzyć. I to również w jakimś stopniu mnie uspokoiło, no bo jeżeli ja w danym momencie nie jestem pewny, czy ja wierzę, no to ja naprawdę chciałem przestać pić albo chciałem się uwolnić od alkoholu, czyli ja naprawdę byłem skłonny uwierzyć, że jest jakaś siła większa ode mnie. I okazało się, że ta Wielka Księga Naprawdę daje pewien oddech, daje pewien luz. To, co też jest zapisane w jedenastym kroku, nie? że kiedy codziennie rano czytam ten fragment, kiedy proszę moją siłę większą ode mnie, żeby pokierowała moim myśleniem i tak dalej, i tak dalej, to tam jest taki, <taki> takie fajne, krótkie zdanie: Odprężamy się i wrzucamy na luz. No i się okazuje, że, że to nie przychodziło mi tak łatwo. Że ja naprawdę miałem kłopot z tym wrzuceniem na luz. Z tym, żeby, żeby się odprężyć. Bo ja miałem głównie z tym problem. Bo ja cały czas ja przecież rozwiązuję w głowie jakieś ważne sprawy. Świata całego. Nie? Ja przecież e, cały czas się stresuję. Co o mnie pomyślą inni? Cały czas jest mnóstwo takich rzeczy, nawet teraz, nie? Nawet jak yy, yy, wiedziałem, że dzisiaj mam spikerkę, a przecież to nie jest moja pierwsza spikerka, ale myślę sobie, co, czemu ja się tak denerwuję? Czemu, czemu ja jestem taki zestresowany, tak? Ręce mi się pocą. No dlaczego? No dlatego, że ja bym chciał, żebyście o mnie myśleli dobrze. Ja bym chciał, żeby to, co ja mówię, żeby to było mądre, żeby to, wiecie, ja tym wszystkim naprawdę żyję, nie? się okazuje, że jestem tak zaczopowany na siebie samego. No więc, no tak, tak czuję ten drugi krok, nie? Że, że on jest też właśnie początkiem, trzeciego kroku, potem już i czwartego i zresztą też jest to zapisane, nie? że ważna jest ta baza, nie, bo my budujemy ten, e, dajemy jakiś kamień taki węgielny, na którym będziemy budowali kolejne y, poziomy nie? tego nowego życia, tego lepszego życia, no bo ja spokojnie mogę powiedzieć, że moje życie, a ja nie piję od prawie 13 lat, naprawdę się zmieniło. Ja naprawdę nie mogę, bo tak sobie, jak sobie to czytałem, to ja naprawdę nagle poczułem, jak to się stało, że ja od 13 lat nie pomyślałem o alkoholu, albo że przez 13 lat ja się nie napiłem. I nagle dotarło do mnie, że faktycznie, no przecież ja zawsze chciałem nie pić. I kiedy ja opierałem to na swojej woli, to mi to nie wychodziło. A nagle jak tym sponsorem siedzieliśmy, pamiętam, przy stoliku, to wiesz, w jakiejś knajpie, żeśmy się tam spotykali, w sensie w galerii handlowej. I pamiętam, że on mi zadał na głos to pytanie. I ja mu na głos odpowiedziałem, tak, jestem przynajmniej skłonny uwierzyć. I dziwne rzeczy się dzieją, że ja dzisiaj bardzo dużo rzeczy zrobiłem. Byłem też zdenerwowany, czułem urazę, byłem niespokojny, odczuwałem lęk, myślałem tylko o sobie, byłem skoncentrowany na sobie, ale mimo tego wszystkiego ja też zrobiłem wiele fajnych rzeczy, wiele dobrych rzeczy. No i właśnie to jest chyba klucz teraz dla mnie, nie? Bo ja tu mówię o moim doświadczeniu tylko, że te wszystkie rzeczy będą się dalej działy. Moje życie nie zmieniło się jakoś diametralnie, bo no może kobietę mam inną. Ale, no i mieszkanie w sobie też, co i tak wychodzi na to, że dobrze, że nie pije, nie? Ale te problemy i te moje lęki dalej mnie dopadają. Te, te niezdecydowania, te, te takie, co ja mam wybrać, co ja powinienem zrobić, i tak dalej, to wszystko jest. Tylko, że ja staram się szukać po prostu innego rozwiązania. No a innym rozwiązaniem dla mnie teraz jest program. Program e, 12 kroków. To są mitingi, e, to jest telefon do drugiego alkoholika, czyli de facto sugestie, które mi zaleciła teraz obecna moja sponsorka. To jest ścielenie łóżka, to jest e, modlitwa na kolanach, której też przecież nie zawsze wykonuję. No bo się okazuje, że ja próbuję często po swojemu. I to nie jest tak, że ja się stałem świętym nagle, nie? Chociaż też przecież wydawało mi się na początku, właśnie to było jedno z moich usprawiedliwień, dlaczego ja nie chcę należeć do wspólnoty, bo ja, ja... nie chcę być świętym. Bo ja przecież mnie ci ludzie denerwują. A tu się okazuje, że w Wielkiej Księdze jest dokładnie napisane, nie, że naszym celem nie jest doskonałość, tylko ta droga do doskonałości. Nie? Że ja każdego dnia de facto, czyli rozkładam, że moje życie to jest teraz 24 godziny. I ja mogę się jedynie tym zająć w jakiś tam nieudolny sposób. Nie? Ale no też no każdego dnia jednak zaczynam ten dzień z wizją woli Boga, nie? Bo Tak jest zapisane. Niech się dzieje wola twoja, a nie moja. Aż śmieszne, że ja domówię, no bo przecież, jak ja takie rzeczy słyszałem na pierwszych meetingach, to myślałem sobie, strzelę sobie w głowę, no bo po prostu ileż można. To są jakieś farmazony, nie? A teraz y, sam o tym mówię. No więc chyba to pokazuje, że ten program działa no i może gdzieś tam dotykam tego, tego tego sedna to chyba tyle nie wiem ile mi tam o no, proszę 30 minut wow ideolo zmieściłem się a nie mierzyłem Je, jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam serdecznie e, i, i ten. i jestem jeszcze tu jakby co